Jestem znanym raperem w mainstreamie Heh. jestem w mainstreamie Farki są z TikToka Chcą, żebym wylał dings na cyckach Na razie podziękuję, muszę podjechać internet Widzę tam dawną nauczycielkę Pani Maria Rybacka Nie daję jej shodouta Albumów mam 15 Każdy z nich jest platyną I wiesz co? Wyjebało mi to ego Mordo sukces jest Bo zostałem raperem Wyjebało fame, portfel nie dopina się I przepraszam kumpli mych, wcale nie martwiłem się Teraz pytam co tam jest i nikt nie odbiera nie A! Powiedziałem wiele prawd, mordo zarabiam na prawdzie Krzysztof Rutkowski, autozjum na bitach, ja zawsze to umiałem Trochę się bałem, może zamarstwiałem Wyjebane Bo chcę pokazać wam, że jak to jednie, To będę jak każdy Burjebany łak W szkole się opierdalałem Racja, to przyznam Nie odmówisz mi tych chęci na tronie Piszę wersa Hordo sukces jest Bo zostałem raperem Wyjebało fame. Portfel nie dopina się I przepraszam kumpli my. Ale nie martwiłem się Teraz pytam co tam jest I nikt nie odbiera, nie mi mówiłeś, flor rytmikę masz zjebaną. Widzisz, że dalej nagrywam, więc co dla ciebie jest zjebane? Zjebany sposób życia? Zjebany łeb? W sumie nie wiem, ziomek, boś tyś moim kumplem jest. Ej, wjeżdżam do Willi na Mokotowie, aż Sentino się przypomina. Będę podbijał te kokosy Las Palmas da Florida. Pierwszy album, i wiedziałem, że mi baga via. Hordo sukces jest, bo zostałem raperem. Wyjebało fame, portfel nie dopina się I przepraszam kumpli my, wcale nie martwiłem się Teraz pytam co tam jest i nikt nie odbiera mnie